W poprzednim Felietonie Rosja uzasadnia pokazaliśmy naszych bliskich sąsiadów znających zasady eleganckiej dyplomacji i wyrażania paskudnych treści w formie bajkowej. Jednak maniery carskich Rosjan były wystarczająco salonowe, aby nie pluć prosto w twarz. <gryw> Zupełnie inaczej wyglądało to w Rosji bolszewickiej. Wprawdzie także tłumaczono i uzasadniano wszelkie zbójeckie poczynania, ale jakżeś inaczej. Oto próbka z 17 września 1939 roku. Ulotka Armii Czerwonej, dogłębnie wyjaśniająca upośledzonym ideowo Polakom, o co tak naprawdę chodzi w tym historycznym momencie. Yy, przypominam, że to moment napaści z ZSRR na Polskę. Pisownia Tutaj jest bardzo ciekawa, bo żołnierze przez RZ i tak dalej, nieważne, posłuchajmy. Żołnierze Armii Polskiej, pańsko-burżuazyjny rząd polski, wciągnąwszy was w awanturystyczną wojnę, pozornie przewaliło się. Ono okazało się bezsilnym rządzić krajem i zorganizować obroną. Ministrzy i generałowie schwycili nagrabione inni złoto, tchórzliwie uciekli, pozostawiając armię i cały lud polski na wolę losu. Armia polska pacierpieła surową porażkę, od którego ona nie oprawić w stanie się. Wam, waszym żonom, dzieciom, braciom, siostram ugraża głodna śmierć i zniszczenie. W te ciężkie dni dla Was potężny Związek Radziecki wyciąga Wam ręce braterskiej pomocy. Nie przeciwcie się robotniczo chłopskiej armii czerwonej. Wasze przeciwienie bez korzyści i przerzeczono na całą zgubę. My idziemy do Was nie jako zdobywca, a jako Wasi bracia po klasu, jako Wasi wyzwoleńcy od ucisku, obszarników i kapitalistów. Wielka i niezwalczona armia Czerwona niesie na swoich sztandarach pracującym braterstwo i szczęśliwe życie. Żołnierze armii Polskiej nie praliwacie doremnie krwi, za cudze wam interesy obszarników i kapitalistów. Was przymuszają uciskać Białorusinów Ukraińców, rządzące kołe polskie narodową różność między Polakami, Białorusinami i Ukraińcami. Pamiętajcie, nie może być swobodny naród uciskający drugie narody. Pracujcie Białorusiny i Ukraińcy, wasi pracujący, a nie wrogi, ra razem z nimi budujcie szczęśliwe dorobkowe życie. Rzucajcie broń. Przechodźcie na stronę Armii Czerwonej. Wam zabezpieczona swoboda i szczęśliwe życie. Naczelny dowódca Białoruskiego Frontu, komandarm drugiej rangi, Michał Kowalow. Przed chwilą yy, oglądałem mowę oskarżycielską w telewizorze w procesie przeciwko twórcom stanu wojennego. Na ławie oskarżonych siedzieli między nimi generałowie Wojciech Jaruzelski, Florian Siwicki, Tadeusz Tuczawski, Czesław Kiszczak nie przybył, bo chory i Stanisław Kania. Wyobrażam sobie, że oni byliby, a może nawet byli, wzruszeni słowami podpisanymi przez komandarma drugiej rany. Jak widać uzasadnienia bez nie nieraz trafiają do odpowiednich ludzi. Pewnie właśnie dlatego są pisane.